gdy ćwiczymy lub sprzątamy. Możesz uczyć się angielskiego mimochodem. Zapraszamy! Witamy w pierwszym odcinku kursu angielski mimochodem. Kursu dla początkujących. Ja mam na imię Jacek, a wraz ze mną jest Magda. Hello, Magda. Hello, Jacek. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. Hello, Hello albo hi to po prostu cześć. Powtarzamy. Hello. Hello. Hi. Hi. How are you oznacza z kolei, jak się masz. How are you? How are you? Jeszcze raz. How are, you? how are you? Proszę zauważyć, że intonacja tego pytania jest opadająca. To nie jest polskie pytanie, jak się masz, gdzie pod koniec intonacja rośnie, tylko intonacja jest opadająca. How are you? Dosłownie how, jak. Are you? jesteś. How are you? Jak się masz? Co możemy na to odpowiedzieć? Możemy odpowiedzieć fine. fine, czyli dobrze. Uwaga, fine to jest dobrze, a nie fajnie. Fine. Powtarzamy. Fine. Mhm. Fine. Możemy odpowiedzieć great. Great. Wspaniale. Great. Great tak samo jak Great Britain, czyli Wielka Brytania. A great, wspaniały, wielki. Możemy też odpowiedzieć well. Powtórzmy. Well. Well. No i możemy przy okazji podziękować za to, że się ktoś interesuje naszym samopoczuciem. Thank you. Thank you. Powtórzmy. Thank you. I jeszcze raz. Thank you. Thank you. Zauważmy jedną rzecz. Dźwięk na początku słowa thank you. Typowy dźwięk dla języka angielskiego, który tworzymy poprzez takie lekkie syczenie, gdy język dotyka do zębów. To nie jest s, to nie jest f, tak jak w wyrazie fala. To jest thank you. Czasem wymaga to odrobiny ćwiczenia, od, odrobiny wprawy. Hello, Magda, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm great, thank you. Jak powiemy dzień dobry? Good morning. Good morning. Good, dobry morning. Poranek jak powiemy dzień dobry, ale po południu. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Nun to południe. Afternoon popołudnie. A więc dobre popołudnie. Powtarzamy. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Jak będzie? Dobranoc. Good night. Good night. Good night. Powtórzmy. Good night. Mhm. Do widzenia. Goodbye. Powtórz Goodbye. Goodbye. Goodbye. Mhm. Jeszcze raz. Dzień dobry. Good morning. Good morning. Hmm? Dzień dobry, ale po południu? Good afternoon. Good afternoon. Hmm? Dobranoc? Good evening. Mm -mm. Good, night. good night. Good night, ale właśnie Magda powiedziała good evening. Dobry wieczór. Evening to jest wieczór dobry wieczór, good evening i do widzenia goodbye goodbye ok teraz kilka słów jak tworzymy pytania po angielsku mamy w tych wyrazach w tych zdaniach mieliśmy przykład pytania how are you are you jest formą pytającą. You are byłoby ty jesteś. Are you czy ty jesteś? A w angielskim pytania tworzymy poprzez przestawienie szyku. A więc czasownik jest przed podmiotem. How are you? Możemy zapytać are you fine? Czy miewasz się dobrze? W przeciwieństwie do tego będzie zdanie You are fine. Ty miewasz się dobrze. Zauważmy, że nie zmieniamy tutaj intonacji. W obydwu przypadkach intonacja jest opadająca. You are fine. Powtórzmy. You are fine. You are fine. Are you fine? Are you fine? Jedyne, co się zmienia, to kolejność podmiotu i orzeczenia w zdaniu. You are fine. Miewasz się dobrze? Are you fine? Czy miewasz się dobrze? Are you fine, Magda? Yes, I'm fine. Thank you. Yes, I'm fine. Magda powiedziała I'm fine. Można też powiedzieć I am fine. I am, jestem. W tym wypadku przetłumaczymy to jako Miewam się dobrze. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków kursu angielski mimochodem.